All uh right. -oh. nowej muzyce i artyście, który nigdy nie pojawił się w wieku awangardy. Mało tego, wszystkie nagrania powstały ponad dekadę temu, a ja do niedawna, do całkiem niedawna, nie miałem pojęcia, że ktoś taki jak Ayman Fanus istnieje. Ale nim zaczniemy spotkanie z muzyką tego amerykańskiego gitarzysty, dwa przypomnienia, dwa przypomnienia które pojawiają się od bardzo długiego czasu na rozpoczęcie każdego tego środowego poranka. Pierwsze o tym, że tuż obok nas, tuż za naszymi granicami trwa wojna. I to jest wojna, która dotyka każdego z nas. Dotyka i ciebie, i mnie. Spróbujmy zobaczyć tych, którzy przed tą wojną uciekli. Spróbujmy okazać im naszą solidarność. Nie bądźmy obojętni. I drugie przypomnienie... To nie jest tak, że skończył się kryzys humanitarny na granicy Polski i Białorusi. Wciąż na Białorusi są uwięzieni ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy. Spróbujmy okazać naszą solidarność im i tym, którzy próbują ich w jakikolwiek sposób ratować i ocalać także i nasze człowieczeństwo. Wystarczy wysłać maila, wystarczy napisać wiadomość, wystarczy podać dalej informacje, które grupy aktywistyczne zamieszczają na swoich social mediach, a, a można ich też, też wesprzeć finansowo, jeżeli ktoś ma taką możliwość i czuje taką potrzebę. Nasza solidarność naprawdę nie jest bez znaczenia. No to zaczynamy. Brooklyn Stories, tak nazywa się pięciopłytowy boks, który e, ukazał się w ostatni piątek. Ten pięciopłytowy boks przynosi rozmaite zestawy muzyków grających zawsze z Aymanem Fanusem, gitarzystą amerykańskim o egipskich korzeniach. I ten Egipt, ta śródziemnomorskość pobrzmiewa też często w jego muzyce. Ale nigdy nie jest to muzyka etniczna to od początku do końca i zmaite odwołania. I będziemy śledzić na początku naszego dzisiejszego spotkania odwołania do bluesa, do jazzowych standardów. Potem bardziej wyraźne staną się odwołania do muzyki etnicznej, by na końcu obcować już właściwie z czystym free improve'em. No to rozpoczynamy od jednego z niewielu duetów, które na tym pięciopłytowym boksie się znajdują. Z Joe McFee. Ayman Fanus, jako chyba jedynym artystą, z którym pojawia się w duecie, zamieścił aż dwie improwizacje. Oto druga z nich, duo with Joe McFee. Ayman Fanus i Joe McPhee z pięciopłytowego albumu Brooklyn Stories. Ayman Fanus nie jest artystą zupełnie nieznanym, aczkolwiek jego płytoteka nie jest bardzo rozbudowana. Co ciekawe, jest on profesorem psychiatrii w Phoenix w Arizonie. Tam na co dzień mieszka, tam na co dzień pracuje. Natomiast po godzinach zajmuje się muzyką. Jego głównym instrumentem, tak jak słyszeliśmy to przed chwilą, jest gitara klasyczna. I o nim jako gitarzyście klasycznym piszą bardzo różnie. Niektórzy zachwycają się jego techniką, niektórzy kładą bardzo silny nacisk na wielkie spektrum jego możliwości i zainteresowań, mówiąc albo pisząc o rozpiętości stylistycznej od Derek'a Bailey do Paco de Lucia. Niektórzy mówią, że jest szybkim gitarzystą. Ja mm, nie potrafię powiedzieć, czy on jest szybki. Nigdy nie słyszałem go na żywo. Nigdy nie zdarzyło nam się spotkać na jego koncercie, ale mam przekonanie, że jest muzykiem niezwykle szybko myślącym, niezwykle kreatywnym, potrafiącym dostosować się i ocalić to, co jest atutem gitary klasycznej, czyli precyzja, czyli cisza, czyli czystość brzmienia. I to było słychać w tym duecie z Joe. Mykwi. Brooklyn Stories przynosi nagrania, które powstały w 2015 roku podczas jego pobytu w Nowym Jorku. Wtedy to na Brooklynie dzięki uprzejmości dwóch muzyków: po pierwsze Tatsuina Kataniego, a po drugie Jasona Kaohwanga. A, którzy e, blisko się nim zajęli podczas jego pobytu w Nowym Jorku miał okazję dokonać całej serii nagrań, które powstały w przeciągu kilkunastu majowych dni. I teraz mamy okazję posłuchać tego, w jaki sposób e, on jako gitarzysta, gitarzysta klasyczny, ale grający także na gitarze elektrycznej um, chyba greckiego, ale na pewno pochodzącego z obszaru śródziemnomorskiego instrumentu buzuki. W jaki sposób buduje on swoje improwizacje, zapraszając do tego partnerów. Drugi, drugi utwór, druga improwizacja to będzie kwartet. Kwartet, gdzie do John McFee i Aymana Fanusa dołączy wspomniany już dzisiaj przeze mnie Jason Huang. I obecny na większości, zdecydowanej większości utworów na albumie Brooklyn Stories Tatsuya na Katani. Aiman Fanus, e, gitary, e, Joe McFee saksofon, Jason koh skrzypce i tatsuya na katani, perkusja i perkusjonalia. Aiman e, Fanus e, tak naprawdę zaczął swoją przygodę z wydawaniem własnej muzyki, w roku 2007. Wtedy to ukazała się nakładem niemieckiego koneksu jego duetowa płyta z Tomasem Ulrichem. Tych płyt w dyskografii jego nie ma wiele. Kolejny album ukazał się w roku 2013. I to była płyta, która stała się szerzej znana. Wydała to innowa. Recordings. I był to duet z Jasonem Kochwangiem, czyli z muzykiem, który pojawia się także na tych najnowszych jego nagraniach. Potem były nagrania z, między innymi z Frances Marie Witty z taką improwizującą wyłączelistką, która jest której muzyka jest dosyć wolna od odwołań do tradycyjnej muzyki jazzowej. I w ubiegłym roku ukazała się płyta, która zwróciła moją uwagę e, i dzięki której dowiedziałem się o tym, że istnieje e, ktoś taki jak Ayman Fanus. Był to duet gitarowy z Joe Morisem. Tower tak się nazywa ten album, ale nie przynosi on muzyki tak bogatej, tak niezwykłej, jak to co oferuje nam Brooklyn Stories. Do końca dzisiejszego spotkania pozostaniemy w klimacie muzyki Aymana Fanusa i będziemy odkrywać to, co zdarzyło się w 2015 roku podczas jego pobytu w Nowym Jorku. Wtedy spotkał Susan Alcorn, wtedy miał okazję grać z Nedem Rottenbergiem, E, wtedy e, spotkał również Marka Feldmana i Tomasa Ulricha, jak również Williama Parkera, z którym e, trio, e, do którego dołączył jeszcze Tatsuya na Katani, e, wypełnia całą e, pierwszą płytę tego boksu. E, do końca zostaniemy dzisiaj w klimacie Jemana Fanusa. E, i jego muzyki, ciesząc się tym, co ona nowego przynosi, a jest tutaj do odkrywania tyle rzeczy i tyle odwołań i tyle nawiązań i takie bogactwo brzmień, bo gdy chwyta on...